W Sokołowie odbyły się właśnie dni pola, na których oglądaliśmy technologię strip-till w kukurydzy i w buraku, skontrastowaną z technologią orkową. Jakie wnioski z tego eksperymentu to za chwilę, ale pan Maciej Czajkowski, właściciel tego gospodarstwa, jest zarazem konstruktorem agregatów do strip-tillu. Jak to się w ogóle stało? To pan jest bardziej konstruktorem, bardziej rolnikiem? Cała idea uprawy pasowej zaczęła się w 2007 roku, kiedy poznałem, co to tak naprawdę jest uprawa pasowa. Można powiedzieć, że wszyscy producenci maszyn rolniczych byli i są rolnikami. Bo nikt maszyny takiej, jakiej czy owakiej po prostu z niczego nie wymyśli. Muszą być doświadczenia, musi być... Po prostu od małego trzeba chodzić po tym polu. Dlaczego agregaty do uprawy pasowej? Wydaje mi się, że agregaty do uprawy pasowej są fajnym pomysłem na prowadzenie ekonomicznego gospodarstwa rolnego już nie mówię o organizacji czasu nie mówię o organizacji yy, całego przedsięwzięcia, które można powiedzieć, że trzeba ponieść żeby w tym polu uprawić, zasiać o zbiorze nie mówimy dlaczego agregat do uprawy pasowej? łączy w sobie zalety konwencjonalnej uprawy gleby czyli jakby na powietrzanie. Yy, mamy możliwość aplikowania nawozu czyli w moim przypadku agregatów czajkowskich, bo są to dwa rodzaje nawozu, które aplikają nam nawozy w dolnym warstwie gleby oraz ochrona gleby przed erozją wietrzną oraz wodną. Czemu powstała taka maszyna? Wszystkie agregaty dostępne na rynku nie spełniają moich oczekiwań. Przede wszystkim nie były uniwersalne. Pierwszy produkt, jaki powstał, był 6-metrowy. Na dzień dzisiejszy mamy dostępne agregaty od 3 metrów, później przeskakujemy na 4,5 metra, bo chcemy siedzieć kukurydzę. Jest jakby mały i średni, to jest jedna maszyna, prostu, którą się albo rozkłada, albo nie. Duży agregat 6-metrowy ST600, czyli strip-till 600, czyli 6 metrów. Możemy kukurydzę siać 8 rzędów, czyli 8x75 jest 6 metrów. Buraki 12 razy 45 jest 5,40. A jeżeli pszenicę to 16 ramek zakładamy, razy 37,5 cm, daje nam to 6 metrów. A przed striptilem uprawiał Pan orkowo, czy jakąś uproszczoną technologią? Do 2007 roku była orka, od 2007 roku było i trochę orki, i trochę agregatów wielebelkowych, które uprawiały tą glebę. Od 2013 roku już powstał pierwszy prototyp, jest tylko striptil. I nie ma... chce Pan już więcej na orkę patrzeć? Orka, czyli cała organizacja, bo najpierw trzeba zaorać, się uprawić, nawozy wysiać, to po prostu trzeba sobie to w głowie wszystko tam poukładać. Przede wszystkim, żeby wejść w uprawę pasową, trzeba chcieć, trzeba chcieć to poznać. Rolnik musi zainwestować w siebie, w swoją wiedzę, żeby nie było żadnego rodzaju błędów. A następnie, moim zdaniem, kupić agregat Czajkowski, bo wcale nie będę tutaj chwalił czy żalił. On jest naprawdę uniwersalny, bo dużo ludzi przyjeżdża do mnie na spotkanie, a jedzie kupić po prostu inną markę, tak? a później przyjeżdża w powrotem do mnie powie Macieju, są takie i takie problemy, co z tym? Mówię, no tak, ten agregat robi ci tak, tak, tak i tak no to ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, chociaż wiem, ale dlaczego mam kogoś uczyć, tak? Tłumaczyłem, tłumaczyłem, żeby kupił ode mnie agregat bym wszystkie agregaty, bym wszystkie problemy powiedzmy mu rozwiązał, tak? W innym przypadku no po prostu no tak już jest. No. Tutaj kilkakrotnie padło z ust kilku różnych wykładowców i również na polu, że żeby brać się za strip -till, to jednak trzeba mieć pewną dodatkową wiedzę. Jak dużą? Ile czasu trzeba poświęcić na przestawienie się z konwencjonalnej technologii na uprawę pasową? Znaczy tak, przede wszystkim nie można podejmować pochodnej decyzji i wychodzić z założenia, że Agregat do uprawy pasowej on zrobi już nam wszystko. Są gospodarstwa, gdzie jeździmy, świadczymy usługi no i człowiek jedzie na pole ja od, od razu mówię, że ja pod tym polem się nie podpisuję. bo Albo jest za głęboko jakaś uprawa przed, przed agregatem, gdzie czasem nie, te uprawy nie powinno być w ogóle, albo jest, no, no nie da się tego wytłumaczyć. Nie da się tego wytłumaczyć przez 5 minut. Najlepiej przyjechać do Sokołowa, do pana Czekowskiego i po prostu wsiąść samochód, powiedzieć w nim po polach i ona te pytania po prostu odpowie. A jeżeli zdecyduje się na agregat Czekowski, to będzie miał wsparcie nie tylko maszynowe, ale będzie miał wsparcie Całe doradztwo od A do Z, jeśli chodzi o uprawę, o nawozy, o wszystko. No. Mhm. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o zalety striptilu, no to wiemy, jakie one są. A jakie zagrożenia? Zagrożenia? Powiem tak. Nieświadomość rolników i brak wiedzy. To jest jedyne zagrożenie, które po prostu czasem powoduje jakiegokolwiek rodzaju błędy na polu.